Świat, świat, świat oczami kretyna. Tak, to jest świat oczami kretyna. I dzisiaj jest na pewno taki piękny odcinek, ponieważ jest odcinek sylwestrowy. Właśnie, dzisiaj jest odcinek sylwestrowy. No to mogę na początek, na początek mogę w ogóle życzyć mojemu koledze Sylwestrowi na imieniny wszystkiego najlepszego. Tak, cóż za oryginalne życzenia, ponieważ wszystkiego najlepszego jest chyba taka tradycja tutaj w Polsce, ponieważ ludzie nie mają módl, żeby wymyślić oryginalne życzenia. Tak, no to ja wymyślę oryginalne życzenia, oryginalne życzenia to... No to niech Ci, Sylwestrze, życie nie będzie nudne. Niech Ci życie nie będzie nudne i niech tam, nie wiem, znajdź pracę, znajdź sobie wszystko, sobie znajdź i będzie fajnie. Tak, i no... Właśnie tak nie będzie. No i teraz, jeżeli o to chodzi, to Ci mogę jeszcze coś przypomnieć, jeżeli chcesz. Sylwester, oznaczenie Twojego imienia. Tak. Imię Sylwester pochodzi jest. Po... Czy jeszcze raz powiem, co tak. Sylwester, imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od łacińskiego przydomka jakiegoś tam, nie chcę mi się, nie pamiętam, właśnie. I oznacza to człowiek żyjący w lesie dzikus, sylwester tak, taka o, o teraz będą w ogóle staropolskie formy i zdrobnienia twojego imienia sylwester, fester syc, syczek syczko sych sychno, sychta syż, syszek, syżka, syżko na sy możliwe jakie także od innych imion, takich jak Syksu... Sykstus i Sylwan. o Sylwan. No. Żeński odpowiednik Sylwestra. Kurczę, biedne dziewczyny. Jestem ciekaw, kto chciałby mieć na imię Sylwestra. Boże. No, więc właśnie zaczerpnięte troszkę z Wikipedii. Tak. No, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, drogi mój kolego. No. Zagrałbym Ci 100 lat, ale niestety nie pozwalają na to moje ukochane jakości, jakość dźwiękowa na to nie pozwala, ponieważ rozwali się komputer, niestety. No, ale cóż, wszystko wiemy, wszystko tak. To teraz chciałem Wam powiedzieć coś o postanowieniach noworocznych. Postanowienia noworoczne no to ja mam takiego, takie postanowienie noworoczne, mimo tego, że ja nie uznaję postanowień noworocznych, ponieważ nigdy w życiu się nie spełniają. To jest to. Dlatego, że nigdy w życiu się nie spełniają, tylko spe, spe, spe, spełniają się na odwrót, to ja, moje postanowienie jest, żeby nie prowadzić tego podcasta i nie zachęcać do niego ludzi. Dlaczego? Bo jeżeli sobie tak zażyczę, to na pewno tak będzie. Ponieważ ja. Moje postanowienie noworoczne jest takie, że ja nie chcę prowadzić tego podcasta. A jako, że wszystkie postanowienia noworoczne się nie spełniają, to mój spełni się na odwrót, czyli będę prowadził tego podcasta. Dobrze, nie? Sprytne. Oszukać przeznaczenie. Oszukać te swoje życzenia, trzeba te swoje postanowienia noworoczne. Tak. Za jakieś... Ile? Za jakieś 5 godzin będzie nowy rok. Będzie 2011 rok i będziemy sobie tam strzelać petardy no i moje wrażenia są takie, że moje przemyślenia, że nie ma po co, nie ma sensu kupować jakichś bównianych rakiet, czy jakichś tam innych indigubien i postanowiliśmy z Sylwestrem kupić Ech, tylko petardy bo ja z Sylwestrem będę z Sylwestra obchodził więc tylko petardy kupiliśmy kupiliśmy, ile my kupiliśmy? 900 Petark. To jest dziewięć paczek i mogę Wam opowiedzieć o tym, jak byliśmy w sklepie. No więc byliśmy sobie tam w sklepie i poszliśmy, patrzymy, kosztują dzień złoty. No to tam tak patrzymy, sobie patrzymy, takie chwile spojrzenia, tak patrzymy na, o, na około i takie pytanie do Pani. Będzie miała Pani tego więcej? Wtedy to zdziwienie na twarzy, ten uśmiech się zaśmiała a i powiedziała, że trochę tu jeszcze jest, no i akurat było, jeszcze trochę tam parę paczek zostało, ale 9 dostaliśmy, znaczy dostaliśmy 8 za 72 zł, ale jeszcze tam właśnie dostaliśmy jedną paczkę gratis i mamy właśnie tak oto 900 petard. To jest fajne, że ludzie dają gratis. Kurczę, no i tak to jest, właśnie fajnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli właśnie, jeżeli będziecie pisać mi komentarze i wszystko fajnie będzie, tutaj będziecie pisać mi komentarze. Dlaczego komentarze? Ponieważ o to chodzi, że te komentarze tak motywują zawsze, bo zawsze myślałem, że nie zbiera komentarze, to zatem. A ja teraz tak sobie pomyślałem. Fajnie by było taki komentarz dostać, ponieważ, ponieważ co? No bo, ponieważ tak się zawsze fajnie dla mnie, jak ktoś, wiem, że ktoś słucha tego podcastu, fajnie to. Tak się robi na duszy. Ciepło. No. I właśnie dlatego proszę was wszystkich o komentarze. A dzisiejszy dzień wygląda tak. I mam nadzieję, że jeszcze ten sylwester się uda. A dzisiejszy dzień jest taki. wstaje rano, 10.45. Budzi mnie mój wujek, który przyszedł w gościnę do mojej babci. Tak, w kościele babci. Oczywiście ten wujek ma tak głos donośny, albo po prostu się drze, ale że ma donośny głos. No i ma taki donośny głos. Więc od razu jak wszedł, tylko go usłyszałem już. Mówię, ja pierdzielę. No i po prostu, no wchodzę i on wchodzi. Ja już tylko leżę na tym łóżku. i ja pierdolę. Nie mogłem. prostu Moje myśli, moje kochane, piękne myśli nie znały granic rozpaczy. No ale tuż wstałem, umyłem się, zjadłem na śniadanie budyń. Wtedy dwie godziny później, ponieważ u dziadka jemy zawsze obiady o 13, dlatego o 13 miałem obiad teraz i tak to jest, że Właśnie, że zjadłem sobie obiad. No to po obiedzie, tam jakiś schab był. Tak, schab był w sosie i coś tam jeszcze. Ziemniaki do tego, ogórki i góryczki. Tak No i zjadłem sobie wszystko. Wypiłem Pepsi trochę. I tak to jest, no. Kurcze, o czym to ja mówiłem. Kurczę, no tak to jest jak się robi głupią przerwę. Nie, o czym to ja mówiłem? O dniu, ale czy, Może tam wypiłem Pepsi troszeczkę. No i jak wypiłem Pepsi, to wtedy zobaczyłem, że w telewizji leci szatan z siódmej klasy. Czytałem to. Wiedziałem, że to kojarzę. Czytałem to, tak. Więc postanowiłem sobie to obejrzeć. Obejrzałem i moje wrażenia są takie, że.. Książki zrobili sobie musical. że to nie było oczywiście musical, ale po prostu takie są moje odczucia, że mi to tak stępili. Tak to z. no... Stępili to po prostu. Ale nie było złewców w sumie wcale. Tylko te momenty, gdzie tam śpiewali Och strych, och strych, tam dużo znajdziesz rzeczy. La no, Po prostu mnie to było, ale... Film nawet fajny. Znaczy fajnie, no, ta się ogląda, wiadomo. Ja tam w sumie telewizji mało co oglądam, no, ale właśnie, no i obejrzałem sobie film. Wtedy wszedłem sobie tutaj, ładnie przy komputerze, usiadłem, włączyłem komputer i co to? No i nic, i siedzę i nagrywam właśnie ten podcast. No. I jest wszystko w porządku. No... właśnie... Tak. I tak jeszcze na koniec chciałem zaśpiewać piosenkę Martina Lechowicza Lecha i... no ale tylko refren, bo właśnie tylko o refren mi chodzi w tym odcinku. Z góry przepraszam za tą jakość, za głos i za wszystko, za co mógłbym Was przeprosić. Proszę mnie zobaczyć. zakończeniem. Zakończę właśnie nasz dzisiejszy odcinek sylwestrowy. No to udanego sylwestra. Dziękuję bardzo.